Powoli nadchodzi jesień. W chwili, kiedy nagrywam dla Was ten podcast, niebo za oknem mam dosyć pochmurne, a temperatura jest całkiem niska. Według mnie to wymarzony czas, aby sięgnąć po książkę, którą dzisiaj chciałem Wam polecić i o której trochę opowiedzieć. Wampir Władysława Rejmonta jest bowiem idealną lekturą na jesienne wieczory. Dlaczego? A to zaraz Wam spróbuję powiedzieć. Tak naprawdę Rejmonta niewielu czytelników spowinowaciłoby z literaturą grozy. Jednak myślę, że czytelnicy portalu Karpenoktem doskonale zdają sobie z tego sprawę i wiedzą jak istotną dla polskiej literatury grozy jest powieść wampira Rejmonta. Istotną przede wszystkim też współcześnie, bowiem do tej pory gdzieś na przestrzeni XX wieku Książka Reymonta w porównaniu z całą resztą jego twórczości, książka wampir oczywiście, o której mówię, była jakby traktowana bardzo negatywnie w całości twórczości Raymonta. Negatywnie oczywiście przez krytyków literackich. W literaturze polskiej przewodniku literackim Jerzy Rurawski określił bowiem wampira jako powieść chybioną, w której roi się od obrazów halucynacji, seansów spirytystycznych itd. Zupełnie jakby nie wczuł się w ducha epoki XIX wieku, przełomu XIX i XX wieku, kiedy to wręcz motywy ezoteryczne, spirytystyczne, okultystyczne były w literaturze czymś bardzo powszechnym i były traktowane jak najbardziej poważnie. Stąd też uważam, że wampir Raymonta nie tylko jest powieścią grozy, ale jest też bardziej nawet powieścią okultystyczną. O powieści okultystycznej pisałem dosyć sporo. Fragment mojej pracy opublikowałem też w kwartalniku Okolica Strachu, gdzie właśnie skupiłem się na tym, w jaki sposób odróżnia się powieść okultystyczna od innych powieści fantastycznych i także stworzyłem pewnego rodzaju definicję gatunku powieści okultystycznej oraz podzieliłem ją na podgatunki. Wampir Raymonta w tym całym Galimatiasie znalazłby się w podgatunku realizmu okultystycznego. Ale po kolei. Sam Władysław Raymond był, można powiedzieć, człowiekiem swojej epoki. Jest też osobą, która w swoim życiu miała taki moment, kiedy to uczestniczył bardzo często w różnego typu seansach spirytystycznych. Jego osobiste uczestnictwo nie było jednak w pewnego rodzaju bezkrytyczną wiarą w te wszystkie fenomeny, ale poddawał je zdroworozsądkowej refleksji. Ubraniem tego jakby w całość była właśnie powieść wampir, w której to dał w pewien sposób odprawę. Spirytystą. Uznawał bowiem, że większość towarzystw spirytystycznych tamtego czasu była właśnie pewnego rodzaju fanatykami, niczym nie różniącymi się od fanatyków religijnych, a przecież spirytyzm miał w sobie to, że chciał odkryć pewnego rodzaju fenomeny, zinterpretować je, no i oczywiście racjonalnie wyjaśnić. Nie miało w tym być nic jakby z religii, ale jednak większość towarzystw spirytystycznych, w tym też takie, które, z którymi spotykał się Raymond, traktowała spirytyzm jako swojego rodzaju religię. Tak też najbardziej fanatyczne osoby z tego kręgu zostały przedstawione w wampirze Raymonda. Dlaczego jednak jest to idealna powieść na jesienne wieczory? Całość akcji wampira dzieje się w Londynie. Londyn ten jest osnuty oczywiście mgłami, jest miastem bardzo mrocznym, klimatycznym. Nastrój, który panuje w powieści Raymonta właśnie oddaje idealnie taką jesienną, ponurą atmosferę. Początkowo powieść Raymonta miała nosić tytuł We mgłach, co oczywiście tutaj już myślę, opisałem dlaczego tak miało być. We Mgłach to oczywiście też symboliczny tytuł, podobnie jak i wampir, bo przecież wampirów żadnych tak naprawdę w powieści Raymonta nie ma. Nie ma oczywiście żadnych wampirów takich fantastycznych. Są oczywiście w powieści Raymonta wampiry, ale wszystko to odnosi się do planu psychicznego, duchowego człowieka. Poza tym klimatem Londynu, który wpisuje się idealnie w to, o czym pisze też Piotr Borowiec w cyklu swoich artykułów, również w okolicy strachu Transylwania nad Tamizą, Londyn jest pewnego rodzaju miejscem, które silnie oddziaływuje na pisarzy chcących stworzyć w swojej powieści właśnie taki mroczny, przenikliwy, chłodny nastrój. W powieści Raymonta dlatego wszystko ze sobą idealnie współgra, a co więcej w powieści tej istotną rolę odgrywa właśnie pewnego rodzaju żarliwa, gorąca miłość, która na tle całej atmosfery tym bardziej wybija się i uderza czytelnika swoim romantycznym żarem. Dla czytelników literatury grozy niektóre momenty tej powieści mogą być naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne. Będzie tak wtedy na przykład, kiedy jeden z przyjaciół Zenona, naszego głównego bohatera Joe, popada poprzez praktyki dalekiego wschodu, Pewnego rodzaju obłęd. Jego ścieżka okultystyczna jest pewnego rodzaju przestrogą dla ludzi urodzonych i wychowanych w Europie. Ta ścieżka mistyczna, która prowadzi do potężnego rozszerzenia jakby ludzkiej jaźni, do rozszerzenia jego poznania i różnych umiejętności duchowych, jest o tyle zatrważająca, że właśnie dla człowieka tu wychowanego w naszej cywilizacji, w naszym kręgu kulturowym, te fenomeny stają się potwornością i przerastają jakby jego możliwość zrozumienia. Popadnięcie w obłęd jest tutaj pewnego rodzaju nawet można powiedzieć czymś lovecraftowym, ponieważ dzieje się właśnie na, na takiej płaszczyźnie spotkania z czymś zupełnie nieznanym. Ten obłęd jest wtedy pewnego rodzaju nie tyle ucieczką, co po prostu umysł człowieka zostaje wchłonięty w ten świat, który... Udało mu się niefortunnie przed sobą otworzyć. Dla czytelników bliższych tematyce sataniczno-lucyferycznej Raymond przygotował również pewnego rodzaju ciekawostkę. Oczywiście w, na przełomie XIX i XX wieku w epoce młodej Polski modernizmu szatan był postacią, którą przewałkowano chyba pod każdym kątem. Również Raymond zawarł w swojej powieści pewnego rodzaju wizję Lucyfera. Co bardziej, może gdybym miał być bardziej dosłowny, nie chodzi tutaj tyle o samego Lucyfera, ale o postać Bafometa. I Aczkolwiek tutaj można to traktować zamiennie. Chodzi o to, że Zenon, główny bohater powieści, wampir, w, pewnego, w pewnym momencie natyka się na czarną mszę odprawianą przez pewne tajemnicze stowarzyszenie, w którym pewną rolę odgrywa też właśnie kochanka Zenona Daisy. W czasie tej czarnej mszy część uczestników krzyczy hymny do szatana i mniej więcej woła jego imię o salutę satana względem właśnie takich bardziej włoskich jakby naleciałości. Raymond zresztą w swojej powieści odniósł się do wiersza Josue Carducci'ego, hymn do szatana i jego fragment uczynił pewnego rodzaju leitmotivem w swojej powieści właśnie odnośnie tej sytuacji. Podczas czarnej mszy jednak zwraca uwagę Raymond na to, że wszystkie osoby czczące właśnie postać diabła, szatana mają w sobie pewnego rodzaju nadzieję i w ich oczach bodajże, o ile dobrze fragment ten pamiętam, w ich oczach dało się wyczytać nuty wiary, miłości, nadziei, czyli tych trzech cnót istotnych tak bardzo w kościele katolickim. Bafomet Raymonta stał się więc pewnego rodzaju Chrystusem zagubionych, taką postacią, która jest zbawicielem tych wszystkich przegranych. Trochę to tak jak również w Litanii do szatana Bodlera. Ten religijny wąt, wątek właśnie, można powiedzieć, w wychodzący z religii chrześcijańskiej stanowi o odwróceniu pewnych wartości, ale i też przewartościowaniu samego, samej postaci Lucyfera. Tu właśnie Lucyfer staje się tym kimś, kto wbrew bezwzględnej sile Boga zachował swoją własną indywidualność i jest właśnie jakby postacią, z którą utożsamia się pewnego rodzaju świat osób, Ciężko powiedzieć, czy przegranych tak naprawdę, ale są to osoby, które z pewnością pragną od życia coś więcej. No i ta kultura, w której toczą swoje życie, jakby nie odpowiada ich własnym pragnieniom. Zresztą pragnienia i żądze, Kwiące w człowieku są bardzo istotnym elementem powieści wampir i stanowią jakby swoje odzwierciedlenie w postaci czarnej pantery, towarzyszącej często właśnie osobie Daisy, czy też Mahatmy, postaci wielkiego mistrza dalekiego wschodu, który również w tej powieści spotyka się z naszym głównym bohaterem. Postać czarnej pantery jest przy Daisy właśnie czymś, co drzemie jakby w niej, jest odzwierciedleniem ukrytych rząd. Z tym, że Daisy tymi rządzami, można powiedzieć, nie, nie tyle, że nad nimi nie panuje, ale ona nimi wręcz kipi. Z kolei Mahatma, kiedy jest ukazany w powieści wampir razem z postacią czarnej pantery, ona grzecznie u, niego, u jego stóp spoczywa, no i tym samym jest pewnego rodzaju symbolem, że właśnie ludzie dalekiego wschodu, te wszystkie rządze, którymi oddają się Europejczycy, trzymają na uwięzi. Może już więcej smaczków, jakie pojawiają się na kartach powieści Rejmonta, zostawię waszemu własnemu osądowi, a was jak najbardziej zachęcam do tej lektury podczas jesiennych wieczorów. Z pewnością się nie zawiedziecie. Język Rejmonta jest naprawdę wspaniały i kreowanie atmosfery w tej powieści rewelacyjne. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej o recepcji w kręgach literaturoznawców, Raymond odzyskał swoją należną mu pozycję i powieść wampir już wielokrotnie została współcześnie wznawiana. Pojawiły się również różnego rodzaju artykuły na jej temat, interpretacje, bo jest to powieść naprawdę szalenie istotna dla polskiej powieści okultystycznej, a także właśnie niesamowitą stanowi niesamowitą grę z czytelnikiem. Jeżeli jesteście obznajamieni z tematyką okultystyczną i w jakiś sposób śledzicie różnego rodzaju trendy, interesujecie się tematem, tym samym wampir będzie dla was niesamowitą przygodą. No i jak już mówiłem, połączenie pewnego rodzaju warstwy ezoterycznej z niesamowitym klimatycznym językiem Rejmonta pozostawia niesamowite wrażenia. Książkę więc poleca wam Krzysztof Korsarz Biliński, do usłyszenia.